Ewangelia Świętego Marka, rozdział dwunasty. Wtedy począł do nich mówić w podobieństwach. Człowiek jeden nasadził winnicę, i ogrodził ją płotem, i wykopał prasę, i zbudował wieżę, i najął ją winiarzom, i odjechał precz. I posłał, gdy tego był czas, sługę do winiarzy, aby od winiarzy odebrał pożytki onej winnicy. Lecz oni pojmawszy go, ubili i odesłali próżnego. I Zasie posłał do nich sługę drugiego, którego też oni ukamionowawszy, głowę mu zranili i odesłali obelżonego. I Zasie posłał inszego sługę, ale i tego zabili, i wiele innych, z których jedne ubili, a drugie pozabijali. A mając jeszcze jednegoż swego syna miłego, Posłał na ostatek do nich i tego, mówiąc, Wżdyć się będą wstydzili syna mego. Ale oni winiarze rzekli między sobą, Ten ci jest dziedzic, pójdźcie, zabijmy go, A będzie nasze dziedzictwo. I wziąwszy go, zabili, a wyrzucili precz z winnicy. Cóż wtedy uczyni pan onej winnicy, Przyjdzie, a potraci one winiarze i da winnicę innym. I zaliście nie czytali tego pisma: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną. Od panać się to stało i jest dziwne w oczach naszych. Starali się tedy jakoby go pojmać, ale się ludu bali, bo poznali, iż przeciwko nim ono podobieństwo powiedział. I zaniechawszy go, odeszli. Potem posłali do niego niektóre z faryzeuszów i z herodyjanów, aby go usiedlili w mowie. A tak oni przyszedłszy, rzekli mu, nauczycielu, wiemy, żeś jest prawdziwy, a nie dbasz na nikogo, albowiem nie patrzysz na osobę ludzką, ale wprawdzie drogi Bożej uczysz. Godzisz się dać czynsz cesarzowi, czyli nie. Mamyż go dać, czyli nie dać. A on, poznawszy obłudę ich, rzekł im. Czemuż mnie kusicie? Przynieścież mi grosz, abym go oglądał. Tedy mu oni przynieśli, a on im rzekł. Czyjże to jest obraz i napis? A oni mu powiedzieli, cesarski. I odpowiadając, Jezus rzekł im oddawajcież wtedy, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. I dziwowali mu się. I przyszli do niego saduceuszowie, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz nam napisał, iż jeźliby czyj brat umarł i zostawił żonę, a dziadek by nie zostawił, aby brat jego pojął żonę jego, a wzbudził nasienie bratu swemu. Było tedy siedem braci, a pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie zostawił nasienia. A drugi pojąwszy ją umarł, lecz i ten nie zostawił nasienia, także i trzeci. A tak ją pojęło onych siedem braci i nie zostawili nasienia. Na ostatek po wszystkich umarła i ona niewiasta. Przetoż przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną, któregoż z nich będzie żoną, bo siedm ich mieli ją za żonę. Na to Jezus odpowiadając rzekł im, zaż nie dlatego błądzicie i żeście nie powiadomi pism ani mocy Bożej, albowiem gdy zmartwychwstaną, ani się żenią, ani za mąż wydawają ale są jako aniołowie w niebiesiech. A o umarłych, iż będą wzbudzeni, nie czytaliścież w księgach mojżeszowych, jako Bóg do niego z mówił i rzekł, Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest ci Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych, przetoż wy bardzo błądzicie. A przystąpiwszy, jeden z nauczonych w piśmie, słysząc, że ze sobą gadali, a widząc, iż im dobrze odpowiedział, spytał go. Któreż jest najpierwsze ze wszystkich przykazanie? A Jezus mu odpowiedział. Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Przecież będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. To Ci jest pierwsze przykazanie, a wtóre temu podobne to jest. Będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie, większego przykazania inszego nadto. Nie masz. Wtedy mu rzekł on, nauczony w piśmie, Nauczycielu, zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz niego. I miłować Go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie więcej jest nad wszystkie całopalenia i ofiary. A widząc Jezus, że on mądrze odpowiedział, rzekł mu, niedalekość jest od Królestwa Bożego. I nie śmiał go nikt dalej pytać. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł, gdy uczył w kościele, jakoż mówią nauczeni w piśmie, iż Chrystus jest syn Dawida. Bo sam Dawid przez Ducha Świętego powiedział – Rzekł pan panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje pod nóżkiem nóg twoich. Ponieważ go sam Dawid nazywa panem, jakoż wtedy jest synem jego, a wielki lud rad go słuchał. I mówił do nich w nauce swojej, strzeżcie się nauczonych w piśmie, którzy chcą w długich szatach chodzić, a być pozdrawiani na rynkach. I na pierwszych stołkach siadać w burznicach i pierwsze miejsca mieć na wieczerzach, którzy pożerają domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, cić odniosą cięższy sąd. A Jezus, siedząc przeciwko skarbnicy, przypatrywał się jako lud, rzucał pieniądze do skarbnicy i jako wiele bogaczów wiele rzucało. I przyszedłszy jedna wdowa uboga, wrzuciła dwa drobne pieniążki, co czyni kwartnik. Wtedy zwoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła, niżeli ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy, albowiem ci wszyscy z tego, co im zbywało, rzucali. Ale ta z ubóstwa swego wszystko, co miała, wrzuciła wszystkie żywność swoje.